Kart historii Bitwa nad Los Angeles Wojsko strzela do UFO W środę, 25 lutego 1942 roku, dokładnie o drugiej nad ranem, goście z klubu Trocadero w Hollywood zostali mocno wystraszeni, kiedy to skasły światła i zabyły syreny alarmowe nad całym Los Angeles. Szperacze, czyli światła przeszukiwawcze, przeczesywały niebo i w ruch poszły ciała przeciwlotnicze chroniące ważne fabryki, produkujące samoloty i statki. W ciągu kolejnych kilku godzin wystrzelono ponad 1400 pocisków w kierunku niezidentyfikowanego, wolno poruszającego się obiektu na niebie nad Los Angeles, który wyglądał jak coś w rodzaju cygara czy balona. Ralph Blum, który w tym czasie był 9 chłopcem, napisał wtedy Japończycy bombardują Beverly Hills. Ralph Blum wspominał później były syreny, światła poszukiwawcze, nawet dzieła przeciwlotnicze strzelały w niebo nad Los Angeles. Mój ojciec pracował w AEF podczas I wojny światowej. Wiedział o jakie działa chodzi słysząc je. Rozkazał mojej matce, aby wzięła moją siostrę i udała się do podziemnego pokoju projekcyjnego. W naszym domu mieliśmy sporo sprzętu i materiałów z Hollywood, podczas gdy on i ja udaliśmy się na balkon na piętrze. Co za scena. Było już po trzeciej nad ranem. Światła poszukiwawcze przeszukiwały zachodnie niebo. Ich smugi skierowane były ku górze. Harmider był okropny. W intruza strzelali strzelcy z 65. Oddziału Artylerii Przeciwlotniczej Wyprzeża z zastępów Inglewood oraz 205. Zastęp Przeciwlotniczy stacjonujący w Santa Monica. Obiekt w kształcie cygara otrzymał kilkanaście trafień, ale kontynuował lot na wschód. Dodatkowo obserwatorzy na ziemi mogli dostrzec do 25 obiektów UFO. Peter Jenkins powiedział Z łatwością dostrzegłem formację w kształcie litery V, składającą się z około 25 srebrnych samolotów, które poruszały się powoli nad moją głową w kierunku Long Beach. Szef policji w Long Beach J.H. McClelland, powiedział. Oglądałem coś, co opisywano jako drugą falę samolotów nadlatujących z natratusza w Long Beach. Nie widziałem jednak samolotów, ale młodszy mężczyzna obok mnie powiedział, że widział. Doświadczony obserwator z marynarki wojennej, zaopatrzony w mocną lornetkę Karl Zeiss, powiedział, że doliczył się dziewięciu samolotów w stożku świateł poszukiwawczych. Powiedział, że miały srebrny kolor. Grupa UFO przeleciała z jednej baterii świateł poszukiwawczych do drugiej, pod ostrzałem dział przeciwlotniczych w kierunku Santa Anna i Huntington Beach. Hook dział był tak potężny, że nie mogliśmy usłyszeć silników tych samolotów. Reporter Bill Hendry z Los Angeles Times napisał Byłem na tyle daleko, aby widzieć obiekt bez możliwości jego identyfikacji. Mógłbym założyć się wszystkie pieniądze, jakie mam, że było wiele bezpośrednich trafień w obiekt. Źródło informantnews.com Tłumaczenie Jury www.paranormalne.pl Czytał Iwelios